Do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Tygodnik, Przegląd i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, minęła 19. Serwis trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o zapomogach dla najbardziej poszkodowanych przez wichurę, nowych propozycjach emerytalnych SLD i Hiszpanach, którzy są już w drodze na święta. Jeszcze przed Wielkanocą osoby najbardziej poszkodowane przez ostatnie wichury powinny dostać zapomogi. Pani premier dała bardzo mocne zalecenie dla wojewodów, żeby o te zapomogi, ta pomoc do 6 tysięcy złotych była wypłacana tym osobom, którym to się należy jak najszybciej, żeby służby wojewodów i w gminach pracowały non-stop, bo jeszcze sytuacja jest trudna, żeby nie czekali aż ucichni wiatr. Małgorzata Dawa błońska dodaje, że straty są mniejsze niż przewidywano, bo zadziałał regionalny system ostrzegania. To jest to, że przez właśnie radiostacje radiowe, regionalne czy telewizyjne można informować mieszkańców, że coś niebezpiecznego dzieje się z pogodą, coś niebezpiecznego dzieje się w regionie. Takie informacje można także otrzymywać na telefony komórkowe. W rezultacie nawałnic, które przeszły nad Polską minionej dobry zostały trzy osoby. Wiatr uszkodził 400 budynków, a braki w dostawach prądu odczuło około 65 tysięcy odbiorców. Kilka tysięcy nie ma go nadal. Eksperci przekonują tymczasem, że silne wichury nie są w Polsce czymś wyjątkowym. Tak silne wiatry o tej porze roku w naszym klimacie nie powinny dziwić, wyjaśnia klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Krzysztof Błażejczyk. Ponieważ następuje jakby przemodelowanie dopływu energii, zaczyna ogrzewać się ziemia, ale jednocześnie Atlantyk jest jeszcze ciepły. W związku z tym następują takie trudno przewidywalne zmiany pogodowe. Ostatnie wichury, choć siały spustoszenie, nie były najsilniejszymi, jakie przeszły nad Polską, przypomina Artur Surowiecki ze Stowarzyszenia Polscy Łowcy Buszy. Słynny przypadek trąby powietrznej w rejonie Lublina w 1931 roku. Natomiast w 2008 roku trąba powietrzna z pogranicza kategorii F3 i F4 nawiedziła województwo opolskie, śląskie i łódzkie. A wiatr, choć słabnie, wciąż jeszcze będzie niebezpieczny, szczególnie na północy, wyjaśnia synoptyk IMGW MGW Maria Waliniowska. Na wybrzeżu środkowym i początkowo na wybrzeżu zachodnim porywi wiatru do 80 km na godzinę. Witold Banach, Polskie Radio. SLD składa projekt zmieniający system emerytalny. Proponuje, by na emeryturę można było przejść po 35 latach pracy w przypadku kobiet i po 40 w przypadku mężczyzn. Warunkiem otrzymania świadczenia miałoby być także osiągnięcie minimalnego wieku. To 62 lata w przypadku kobiet i 65 w przypadku panów. To sprawiedliwe rozwiązanie przekonuje lider Sojuszu Leszek Miller. Bo uwzględnia staż pracy. Tego rodzaju rozwiązanie będzie premiowało tych, którzy przebywają na stałym zatrudnieniu. PiSowi ta propozycja się podoba, ale... Myślę, że Leszek Miller nie jest naiwnym politykiem, a więc ma świadomość tego, że ani urzędujący prezydent, ani większość sejmowa POPSL takiego projektu nie przyjmie. Ale mam też dobrą informację dla SLD i Leszka Millera. Prezydent Andrzej Duda oczywiście taki projekt przyjmie. Wręcz więcej powiem, że z takim projektem wyjdzie. Mówił o tym Andrzej Duda wielokrotnie. Mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak, a szef klubu PO Rafał Grupiński przypomina, że niedawno zmieniono system emerytalny i na razie nie można wprowadzać nowego rozwiązania. Korekty tego rodzaju można wprowadzać do tak poważnej zmiany dopiero po paru latach jej funkcjonowania. Tego rodzaju zmiany nie wykluczałbym w ogóle w przyszłości, natomiast moim zdaniem trzeba na to chwilę poczekać. Projekt SLD to odpowiedź na słowa prezydenta, który mówił w lutym, że należy zastanowić się nad uwzględnieniem stażu pracy przy świadczeniach emerytalnych. Rażący przykład naruszenia wolności wypowiedzi tak o zamknięciu przez Rosjan tatarskiej telewizji ATR na Krymie mówi Unia Europejska. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji zwróciła uwagę, że przeszukania w biurach krymsko-tatarskiej telewizji ataki na dziennikarzy, do jakich doszło w ostatnich tygodniach, a wreszcie zamknięcie stacji wpisuje się w szerszy proces prześladowań i zastraszania krymskich Tatarów. Mieszkańcy Krymu zasługują na nieograniczony dostęp do mediów, podkreśliła w oświadczeniu rzeczniczka. W imieniu Brukseli zaapelowała o natychmiastowe przywrócenie telewizji ATR, pozwolenie na nadawanie oraz pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności mieszkańców Krymu. O tym, że prawa Tatarów jakich są łamane od momentu zajęcia Półwyspu przez Rosję w zeszłym roku, mówił też niedawno w parlamencie europejskim ich przywódca, Refat Czubarow. Ubolewał on nad tym, że Unia Europejska uzależniła swoją dalszą politykę sankcji wobec Rosji tylko od sytuacji na wschodniej Ukrainie, nie podnosząc zupełnie problemu Krymu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na hiszpańskich drogach już spory tłok rozpoczęły się wyjazdy na święta. Teoretycznie pierwszym dniem Wielkanocy jest w Hiszpanii Wielki Piątek. Jest to dzień nie tylko wolny od pracy, ale wtedy zamknięte są kina, teatry i większość restauracji. Jednak w tym roku wiele rodzin wzięło jednodniowy urlop i zdaniem drogowców największy ruch na drogach będzie panował dziś wieczorem i jutro rano. Naczelna dyrekcja ruchu drogowego ostrzega, że patrole policyjne będą ustawione nawet na bocznych drogach. Nie będziemy tolerować Alkoholu, narkotyków, jazdy bez pasów bezpieczeństwa i przekraczania dozwolonej prędkości ostrzegał policjant drogowy. Najciaśniej będzie na nadmorskich autostradach. Dla polskiego radia Ewa Wysocka. To był serwis trójki. Ort Monika Sułkowska. Błękitni Stargard Szczeciński nie zwalniają tempa i nie przestają zaskakiwać. W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski drugoligowa drużyna 3 do 1 wygrała z ekstraklasowym Lechem Poznań. Dwie bramki dla Błękitnych zdobył pustelnik jedną Kosakiewicz. Dla Lecha trafił Sadajew, który opuścił boisko na 4 minuty przed końcem spotkania z czerwoną kartką za drugą żółtą. Rewanż zostanie rozegrany w czwartek, 9 kwietnia w Poznaniu. W drugiej parze półfinałowej walczą pod Bielsko-Biała i Legia Warszawa. Początek ich pierwszego meczu za niecałą godzinę. W lidze hokeja trwa piąty mecz finałowy. Po czterech spotkaniach w rywalizacji Jastrzębia z GKSM Tychy jest remis 2-2. Tak samo jest też w dzisiejszym spotkaniu po pierwszej tercji. Przypominam, że w finale gramy do czterech zwycięstw. Małysz z Martonem i Dąbrowski z Czachorem w dziesiątce. Sonik wraca na drugie miejsce. Nasi kierowcy trzymają się w czołówce Rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. Po czwartym etapie Marek Dąbrowski i Jacek Czachor są na szóstym miejscu, a Adam Małysz i Rafał Marton na ósmym. Na pozycji lidera wśród kierowców samochodu umocnił się Nasera Latija. W gronie motocyklistów nadal prowadzi Hiszpan Mark Coma. Na 13. miejscu dzisiejszy etap ukończył Jakub Piątek, który jednak po wczorajszych kłopotach w klasyfikacji generalnej jest 37. Wśród kierowców kładów Rafał Sonik wrócił na drugie miejsce w rajdzie do lidera Katarczyka Mohameda Abu traci ponad 20 minut. Trwają regaty o Puchar Księżniczki Sofii u wybrzeży Majorki. W klasie RSX nasza jedyna reprezentantka Zofia Klepacka jest czwarta. W rywalizacji pań w 470-kach 7. miejsce zajmują Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska na 9. pozycji w klasie 49er są Tomasz Januszewski i Jacek Nowak, a Błażej Orzuk zajmuje ósme miejsce w formule kitesurfing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 pogody. Najważniejsze to to, że wiatr straci swój impet. Jednak Wielkanoc wstępnie zapowiada się jako chłodna i niestety deszczowa. Trójka. Program trzeci. I tym optymistycznym akcentem kończymy audycję popołudniową. Powiedz, że to był prima Aprilis. Prima prilis. Anna Regulska, Dziękuję. Agnieszka Stępień, Dariusz Pieru, i Robert Kandarik. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agniesz dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, no, Dzień po dobry. Po co zmieniliśmy no, czas, żebyś widział, że jest dzień. Dzień dobry i piękny. No i właśnie.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 Program alternatywny. Ten zespół nazywa się Wiedką i od nich zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Program alternatywny w tym tygodniu myślę, że bardzo nastrojowy i to dotyczy zarówno dzisiejszego dnia, jak i tego, co wydarzy się jutro, bo jutro, przypominam, znowu zaczynamy od koncertu Czarny Haifi i Iza Kowaleska na naszej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A właśnie teraz po raz pierwszy zobaczyłam reklamę festiwalu, z którym nasze koncerty czwartkowe, prawie jak czwartkowe obiady się wiążą. Warsaw, nie, od początku Red Bull Music Academy Weekend Warsaw, właśnie w sieci reklama, więc gdyby ktoś chciał podejrzeć, jak można zabawnie opowiadać w filmiku o muzyce, to zachęcam. U nas po raz pierwszy dzisiaj do wygrania karnety na festiwal, tak więc zainteresowanych zapraszam do nadstawiania uszu. Będziemy w pierwszej godzinie słuchać przede wszystkim muzyki gitarowej i myślę, że bardzo nastrojowej. No może poza tym yy, nagraniem, które teraz czeka, bo ukryte zalety systemu są odpowiedzią na Wietkong. Kanada i Polska. Polska odpowiada teraz Kanadzie, ale potem już zrobi się nastrojowo, a po 20 um, też będzie dosyć dużo się działo, łącznie z tym, że pojawi się na razie na 8 sekund bardzo specjalny gość. ukryte zalety systemu, tak nazywa się ten wrocławski zespół, ukryte zalety systemu zaśpiewały tytułowe nagranie ze swojej debiutanckiej płyty, której można szukać w sieci. Jakie odpowiedzi na pytanie, kto grał i jaki utwór? Najlepiej na stronie Paru Kośnik trójka. Tam widać program alternatywny. Dzisiaj poprzez fragment naszej płyty tygodnia, która idealnie pasuje do tego czasu, tego, co ma się zdarzyć, tego, co może być w głowach wielu osób, które przeżywają nadchodzące święta, ale myślę, że nie tylko w wymiarze religijnym, ale także w takim wymiarze myślenia o życiu i o śmierci. Nowa płyta Sufiana Stevensa. Do niej zmierzamy. Wcześniej jednak po drodze między innymi singer Tygodnia. I to już za chwilę. Wcześniej jednak nagranie, które znalazłam na najnowszej epce duetu Withdraway, wydali epkę zatytułowaną Jumbo Love i obok utworów elektronicznych remiksów dotyczących piosenki Jumbo Lab, znalazłam cover w wykonaniu Oliwiera Haima, oczywiście nagrania, które w oryginale przygotował duet We Draw I to jest bardzo ciekawe, jak brzmi We Draw przez Oliwiera. Oliver Heim przygotował swoją wersję nagrania City Duetu With Draw A z Wrocławia, a z Gorzowa Wielkopolskiego jest artysta, którego singiel teraz przed nami, nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym, posłuchamy go dzisiaj i jutro, jednocześnie zapowiedź drugiej solowej płyty Błażeja Króla. Tradycyjnie nie, ta płyta będzie promowana najpierw koncertem w Gorzowie Wielkopolskim, a potem będzie można Błażeja z nowym albumem spotkać na trasie w różnych miastach. Mam nadzieję, że przy tej okazji uda nam się z nim o bo taki tytuł nosi to druga płyta porozmawiać, no ale to jest przyszłość. To, co przed nami teraz, to zaklęcie. Taki tytuł nosi nasz singiel tygodnia. A w tym stało się z tak mało brakowało. A to, się Zaklęcie to śmiało Zaklęcie to król i jego nowa płyta, która nadchodzi 13 kwietnia, premiera wia. A teraz przed nami spotkanie z Izą Kowalewską. Iza Kowalewska właśnie wydała nową płytę. Na tej płycie produkcją zajął się czarny Hi-Fi. Czy to coś mówi? Oczywiście, jutro właśnie w naszym studiu Czarny hi gościnnie na scenie także Iza Kowalewska. To jest oczywiście zaproszenie. Jeżeli ktoś chciałby zapewnić sobie bilet, a właściwie wejściówkę do naszego studia, to proszę zadzwonić. Bartek czeka, dwie dwójki, siedem trójek. Jutro zaczynamy ponownie program koncertowo. Za nami dwa występy całkowicie odmienne i myślę, że ten jutrzejszy także nie będzie przypominał ani występu Kirka, ani tego, co robili w naszym studiu Mr. Crime, Live band, panowie z tego zespołu. Tak więc, dwie dwójki, siedem trójek, trzecia rozgrzewka przed festiwalem, który w skrócie nazywam Warsaw Weekender, a ten festiwal nadchodzi, bo zacznie się już 16 kwietnia, rzecz jasna, w Warszawie. Your skin is Liza Kowalewska tak właśnie otwiera swoją najnowszą płytę, świeżutką płytę, Nagranie Niebo. Tak, tytuł, tytuł. polski, ale tekst zaśpiewany po angielsku. No i jutro w naszym studiu spotkanie. Bo o tym, że spotykać się mogą teoretycznie różne światy, chociaż bardzo nie lubię takich metek, to wiemy od dawna. Zresztą w tym programie często pojawia się właśnie muzyka zderzana i być może w innym porządku nie mogąca występować obok siebie. Czarny Hi-Fi, prywatnie Aleksander Kowalski, jest bardzo ocenianym producentem hip-hopowym. Drogi muzycznej i Walewski nie będę teraz przedstawiała, także dlatego, że jest doskonale znana z Anteny Trójki. Spotkali się, ostatnia płyta Izy jest e, dowodem ich współpracy, no a jutro spotkają się też e, w naszym studiu. E, nie wiem do końca, jak będzie wyglądał ten koncert i to właśnie jest e, intrygujące. No, wiem, że każdy z nich e, przynosi ze sobą swój świat muzyczny, więc gdyby ktoś chciał dołączyć do nas jutro po 19 i widzieć e, na żywo i słuchać na żywo tego koncertu w w naszym studiu, to zapraszamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Oczywiście wideotransmisja w, na stronie naszej internetowej i transmisja na antenie zapewniają dostęp wszystkim zainteresowanym. Teraz Django Django. Django Django, nagranie zatytułowane Reflections. A teraz otwieramy płytę tygodnia, która idealnie pasuje do tego czasu. Niezależnie od tego, kto i z jakich powodów ten czas przeżywa w szczególny sposób, wydaje mi się, że nawet osoby, które nie są religijne, mogą skłonić się do pewnej refleksji, bo wątki takie jak śmierć, zmartwychwstanie są stałe, stale obecne w naszej kulturze i w związku z tym obecne są także w sztuce. Najnowsza płyta z Sufiana Stevensa idealnie wpisuje się w ten stan, a co więcej, jest to płyta przepiękna, więc z wielką przyjemnością w tym spektrum w specjalnym czasie otwieramy album Sufiana Stevensa i wsłuchujemy się w dźwięki, na które musieliśmy za długo czekać. To jest jedyna wada tej sytuacji. of July We're all gonna die the My little loon, why do you cry? Make the most of your life, while it is rife, while it is light. And while you do enough talk, my little hawk, why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? Gonna die. Ameryki nie odkrywa, mówiąc nam, przypominając właściwie o tym, że wszyscy umrzemy, no ale robi to w tak piękny sposób na całej płycie, nie tylko w tym nagraniu Fourth of July, ale akurat tutaj bezpośrednio odnosząc się do śmierci. Sufjan Stevens, jego nowa płyta, bardzo taka płyta, inkrustowana, tak bym powiedziała, chociaż to jakieś banalne słowo i kojarzące się z czymś nazbyt zbyt świecącym, podczas gdy ta płyta jest niezwykle prosta. Inkrustowana w tym sensie, że każde słowo właściwie jest cenne i dźwięki, mimo że uproszczone, także bezbłędnie tworzą tą strukturę. Album, który no, może prowadzić do być może jakichś takich uniesień nie zawsze bardzo wesołych, ale jednak na końcu, właśnie wpisując się w ten rytm śmierci i nowego życia e, przynosi jakiś taki stan który nazwać należałoby pogodnym. Sufjan Stevens, oczywiście jak zawsze w przypadku tego artysty, pisząc, komponując nową płytę, opiera się na swoich przeżyciach. W tym przypadku bardzo przeżyciach związanych z rodziną, z mamą, z ojczymem, którzy dali tytuł temu albumowi. Śmierć mamy w 2012 roku, historia życia z nią, czy też w ogóle życia i dojrzewania. Czasów, kiedy przyszłość wydaje się fikcją, tak jak przed chwilą śpiewał w tym nagraniu, czy też e, czasów, w których życie brutalnie weryfikuje nasze wyobrażenia, jest e, zawarta w tych piosenkach, ale oczywiście nie jest to pamiętnik, więc e, nie należy w ten sposób e, tej płyty słuchać. Trudno zadać pytanie właściwie po takiej wypowiedzi, e, więc e, może ono będzie banalne, po to, aby nie komplikować. Jaki tytuł nosiła poprzednia płyta wydana przez Sufiana Stevensa, dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka, a my dalej słuchamy tytułowe nagranie z tej najnowszej płyty Sufiana. Carry and Low, Such a long time ago Like a dead horse Metal lark Drive The Age of Odds w roku 2010. To była poprzednia płyta Sofiana Stevensa, a teraz Carrie i e. Lowell, najnowszy album. Jakub, który mieszka w miejscowości Głębokie i Magda, która mieszka w Gdańsku, dzisiaj poprawnie odpowiedzieli. Gratulacje serdeczne. Wracamy do tego albumu jutro po 20. Wyjątkowo po 20, bo po 19. Koncert. A teraz Agnieszka Opszańska. Teren Kultura a może by tak do kina poodkrywać coś nowego? Bo jest taki festiwal, dzięki któremu przekonamy się, że film animowany to A rozrywka nie tylko dla dzieci, b. gatunek, który stosuje odważne i nowatorskie rozwiązania. Festiwal nazywa się Animocje i startuje w Bydgoszczy 13 kwietnia. Opowiadajmy. To jest festiwal, który ma pokazać widzom, że animacja to nie tylko wielkie produkcje typu Shrek, Toy Story i tak dalej, ale to też nie te animacje dziecięce, które znamy z naszych młodzieńczych lat, czyli Reksio, Bolek i Lolek, które doceniamy, ale też animacja ma inny wymiar. Mówię tutaj o animacji autorskiej, Okay. Mówi Weronika Płaczek. A chcemy też pokazać, że to nie jest trudne kino. To nie jest kino bardzo wymagające. To są ambitne filmy, ale tak naprawdę widz może je łatwo odebrać, jeżeli się tylko przekona i da szansę tym filmom. Dajmy się uwieść animacjom. A co w programie? W tym roku przyświeca nam takie hasło tego po animacji się nie spodziewacie, więc będziemy prezentować filmy, które trochę przełamują i to wyobrażenie o filmie, że to jest tylko bajka dla dzieci, ale też przełamują takie wyobrażenie o filmie, że to jest bardzo ambitne kino. Będą filmy zaskakujące, trochę porażające, wywracające czasami nasze pojęcie do góry nogami, zostawiające nas z pytaniem, o co tak naprawdę chodziło. Mam tutaj na myśli pokaz animacji anormalne. To będzie na przykład film Wezuwiusz, który jest chyba dwu czy trzyminutową animacją, naprawdę widza z pytaniem i co dalej, bo on się kończy w takim momencie, że zasłaniane są zasłony w mieszkaniu, które obserwujemy no i nie wiadomo, co tam się dalej wydarzyło. To jest jedna z tych animacji w tym bloku, taka spokojniejsza powiedziałabym nawet. Drżyjmy, to sekcja animacje anormalne. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Tak, będzie też pokaz Seks perelu, który przygotował Jerzy Armata. Będą tam filmy i Antoni Szczaka, i Sroczyńskiego, i Czeczota, i Dumały też będzie jeden film. Także zobaczymy, jak animatorzy w tamtym czasie ten temat łapali i jak go przedstawiali. To może dla przeciwwagi jakaś klasyczna pozycja? Myślę, że bardzo ważną pozycją jest film, opowieść o lisie Starewicza, którego w tym roku przypada 50. rocznica śmierci, a Starewicz sam w sobie jest niebywale ciekawą postacią, ponieważ stworzył pierwszy na świecie film lalkowy, a to będzie jego pełen metraż. jedyny zresztą w jego karierze, także zobaczymy jak to było z tymi lisami. Jak to było z tymi lisami i o wiele więcej na festiwalu wyjątkowym, bo w całości poświęconym filmom animowanym. Czy coś jeszcze? Ośmiorniczka to jest nowość w tym roku. Nasza maskotka festiwalowa ma na imię Barbara. Będziemy z nią podróżować po Bydgoszczy. Będzie można się z nią przywitać, poznać ją bliżej, się z nią zaprzyjaźnić. Będzie też w sobotę takie spotkanie z grami komputerowymi, które bez animacji by nie istniały. Tam będą trzy spotkania, m.in. z Sosem Sosowskim, autorem niezależnych gier komputerowych. Będzie pokaz demo sceny, ale będzie też trochę muzycznie, ponieważ tam będą takie multimedialne produkcje ze zespołu Residence. Zespół niestety nie przyjedzie osobiście, ale dr Paweł Schreiber z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przedstawi ich właśnie poczynania multimedialne, które łączą się z animacją i z grą komputerową. Animacje, czyli festiwal filmów animowanych, startują już 13 kwietnia w Bydgoszczy. Szczegóły na wwwmck i na terenowym profilu facebookowym facebook.com ukośnik to Agnieszka Obszańska, a ja teraz chciałam zaprosić na festiwal, który rozpocznie się 16 kwietnia, trzy dni później. Od koncertów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to jest koncert nasz, to jest studio nasze radiowe, większe od studia Agnieszki Osieckiej. W zeszłym roku festiwal po raz pierwszy odbywał się w Polsce i wtedy zaczynaliśmy go koncertem Hałszki u nas w studiu, no ale nasze studio mieści 150 osób, a tymczasem festiwal z roku na rok się rozrasta, więc teraz studio Witolda Lutosławskiego większe. I to jest koncert, podczas którego pojawi się Steve Nash i jego orkiestra, także złożona z Tarn tableistów, czyli osób, które fantastycznie posługują się adapterami, ale też z orkiestry złożonej z muzyków i to wszystko będzie działo się na żywo właśnie 16 kwietnia. Ten koncert będzie transmitowany na naszej antenie, ale potem dwa dni, kiedy festiwal wychodzi w miasto, wychodzi z radiowych przestrzeni w przestrzenie klubowe i bardzo wielu artystów zostało do Warszawy zaproszonych. Najlepiej oczywiście doczytać sobie w sieci odpowiednie namiary także u nas na Polskie Radio Kośnik Trójka czy na Facebooku Programu Alternatywnego. Natomiast wśród zaproszonych artystów są także artyści polscy, co stanowi bardzo ważną część składu festiwalu, którzy na przykład podejmują się nowych wyzwań. I tak Katarzyna Nosowska podczas festiwalu wraca do swoich elektronicznych korzeni które ma od zawsze, jak sama nazwa wskazuje, no ale już dawno nam nie prezentowała. Takiego występu, podczas którego szłaby wyłącznie w, z elektroniką, a tak się stanie podczas Weekendera. Dwa dni, 17 i 18 kwietnia, klubowe koncerty, mnóstwo artystów. Chcemy teraz rozpocząć rozdawanie karnetów na festiwal, którego trójka jest patronem. Zaczniemy od 17 kwietnia, więc jeżeli ktoś chciałby w piątek, 17 kwietnia wybrać się na, uwaga, podaje pełną nazwę Red Bull Music Academy Weekend Warsaw 2015, to proszę dzwonić. Dwie dwójki i siedem trójek you Autopromocja Ależ ten czas leci. Dla nas zdecydowanie biegnie. Razem z Państwem biegamy już od sześciu lat.